Ogeń trzeba odpalać, odsycać, a nie mówić, że to Ci minie. Nie, niech Ci nie minie. Bądź wierzącym do końca. Wierz o swoje zdrowie, o swoją siłę do późnych lat. Wiecie, ostatnio widziałem, jak taki usługujący, nazywa się Mory Cerullo, 82 lata miał. Wiecie, jak on głosi, ma 82 lata, miał jak z A czy wiesz, że w tym kraju, kiedy tam jedziesz głosić Ewangelię, to tam, tam Ebola a, a, a, a mówi, panuje. Mówi. A Borys ten role mówi, Je, to A Nie interesuje, co tam panuje. Po prostu. On ma 80 panów, on a siedzi w domu. Wiesz co chodzi? Nie. On ze swoją żoną również nie wiedzieć z tym samie, go do Afryki. Nie mają co robić. Oni jadą. Do Naszego, bo oni odkryli serce Ojca, bo oni odkryli swoją tożsamość w Chrystusie, bo oni zrozumieli, czy nie jest łaska i oni żyją przez diabła. Ja. I koniec. I są w stanie iść do przodu I ja też tak chcę. Ja chcę w swoim życiu. Ja nie chcę iść na emeryturę.